Jakuba, rozdział trzeci. Niechaj niewielu z was będzie nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że surowszy sąd odniesiemy. Albowiem my wszyscy w wielu rzeczach grzeszymy, jeśli kto w mowie nie grzeszy, ten jest doskonałym mężem, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Oto koniom wędzidła w pyski wkładamy, aby nam posłuszne były i całym ich ciałem kierujemy. Oto i okręty, choć są tak wielkie i silnymi wiatrami pędzone, jednak niewielkim sterem bywają kierowane tam, dokąd chce sternik. Taki język małym jest członkiem, a bardzo się wynosi. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. I język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków tym, co kala całe nasze ciało i rozpala krąg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Albowiem wszelka natura i dzikich zwierząt, i ptaków, i gadów, i stworzeń morskich bywa poskramiana i jest poskromiona przez naturę człowieka. Ale języka żaden z ludzi poskromić nie może. Złoto to niepowściągnione, pełne jadu śmiertelnego. Przezeń błogosławimy Boga i Ojca i przezeń przeklinamy ludzi na podobieństwo Boże stworzonych. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie tak być powinno, bracia moi. Czyż zdrój z jednego i tego samego otworu wypuszcza i słodką, i gorzką wodę? Czyliż może, bracia moi, drzewo figowe wydawać oliwki albo winna latorość lfigi? Tak też żaden zdrój i słonej, i słodkiej wody nie wydaje. Kto jest mądry i rozumny pomiędzy wami, niech to pokaże przez dobre postępowanie, uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości. Ale jeśli macie gorzką zazdrość i kłótliwość w sercu swoim, nie chełpcie się i nie kłamcie przeciwko prawdzie. Nie jest to mądrość z góry stępująca, ale ziemska, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam i rozterki i wszystko złe. Ale mądrość, która jest z góry, najpierw jest czysta, potem spokojna, łagodna, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, Bezstronna i nieobłudna, ale owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią.